To są informacje polskiego Radia 24. Fragment rakiety odnaleziony na Lubelszczyźnie. Wiemy skąd może pochodzić. Legalne czy nie? Naszych politycznych gości pytamy o sejmowe ślubowanie sędziów TK. Nerwy, emocje, wielkie oczekiwanie. Astronauci misji Artemis II wracają na Ziemię. Minęła 18. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek pilny komunikat żandarmerii wojskowej. Chodzi o znalezisko odkryte w sadzie w miejscowości Jarosławiec na Lubelszczyźnie. To prawdopodobnie fragment rakiety wojskowej użytej do zwalczania dronów we wrześniu zeszłego roku. Na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Przypomnijmy, w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku do Polski wleciało wiele rosyjskich dronów. Większość z nich udało się zestrzelić. Nie Kończy się polityczna burza po ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Wczoraj w sali kolumnowej przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym czworo, którzy od niemal miesiąca czekali na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, ale się nie doczekali. Ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu jest nieważne, tak uważa Karol Karski z PiSu. Widzieliśmy surrealistyczną scenę, wychodzili niby poważni ludzie i co chwilę mówili wobec pana prezydenta składam ślubowanie, a pana prezydenta nie było na sali. Innego zdania jest Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, który przypomina, że od dwóch osób prezydent przyjął ślubowanie, tym samym potwierdził legalność całej szóstki. Prezydent postanowił przyjąć ślubowanie tylko od części z nich. To jest taka rola jak gdyby oceniająca. Ten mi się podoba, ten nie. Oczywiście, że nie ma takich uprawnień prezydent, więc naruszył ustawę, ale jednocześnie potwierdził legalność wyboru. Czworo sędziów TK zwróciło się do prezesa Trybunału o umożliwienie rozpoczęcia pracy. Szczegóły na Polskie Radio 24.pl. 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Hołd narodowej tragedii oddali m.in. polscy dyplomaci pracujący w Rosji. Chodzi o hołd ofiarom. Hołd oddała także Rosyjska Polonia. W miejscach katastrofy zapłonęły znicze. Na miejscu katastrofy smoleńskiej odczytano nazwiska 96 ofiar. Ambasador Polski Krzysztof Krajewski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do podejmowanych w Rosji prób tuszowania historycznej prawdy o zbrodni katyńskiej. Dyplomata powiedział polskiemu radiu, że uroczystości rocznicowe w Smoleńsku i na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu przebiegały godnie. Bardzo jestem rad, że towarzyszyła nam ogromna grupa przedstawicieli. Polonii, którzy specjalnie przybyli na tę uroczystość. Pożegnaliśmy się z naszymi rodakami z nadzieją i z przekonaniem, że nikt nie zapomni tej tragedii. Dziś rosyjskie władze wróciły do narracji stalinowskiej. Negowany jest na poziomie propagandowym udział Stalina i sowieckich władz w zbrodni katyńskiej. Usuwane są także mogiły, tablice i krzyże upamiętniające Polaków ofiary sowieckich represji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rocznicowe uroczystości katastrofy smoleńskiej zorganizowano także w kraju, a swoje obchody, jak co roku organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Na 21. pierwszą planowane jest przemówienie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego przed Pałacem Prezydenckim. W rękach policji jest kierowca, który zostawił samochód na przejeździe kolejowym w wielkopolskich kątach. W nocy w auto uderzył pociąg towarowy. Mężczyzna zapewnia, że nie działał celowo. Jak tłumaczył, zagapił się, wjechał na przejazd kolejowy, a po przełamaniu rogatek jego pojazd gasł. W obawie przed nadjeżdżającym pociągiem oraz konsekwencjami jego zachowania spanikował i oddali się z miejsca zdarzenia. Relacjonował Arkadiusz Wroblewski z Rawickiej policji. Mundurowi czekają teraz na wyniki badań krwi pod kątem środków odurzających. 37-latek mógł doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym i za to odpowie. Prawie tysiąc odwołanych lotów, także między Polską a Niemcami, protestuje personel pokładowy Lufthansa. A to dla pasażerów tej linii lotniczej oznacza potężne utrudnienia. relacja Adama Górczewskiego. Strajk zakłócił plany około 100 tysięcy podróżnych, głównie na lotniskach we Frankfurcie nad Menem i Monachium. Lufthansa znalazła zastępcze ekipy pokładowe tylko dla nielicznych rejsów. Część połączeń jest obsługiwana większymi maszynami lub samolotami innych linii grupy Star Alliance, co pozwoliło znaleźć miejsca dla niektórych podróżnych. Fligę Lecę do Barcelony, zostałem przebukowany na lot do Palmy. Skąd dopiero polecę do Barcelony? To wszystko kosztuje mnie stracowo. Cały dzień. Dla nas, pasażerów, to oczywiście problemy. Człowiek chce polecieć na urlop albo z niego wrócić, a tutaj strajk. To nic dobrego. Komentują podróżni. Sytuację utrudnia fakt, że w części Niemiec zaczynający się dzisiaj weekend kończy świąteczne ferie. Wielu Niemców planując powrót nie wiedziało o proteście stewardess i stewardów. I tyle z Berlina od Adama Górczewskiego. U nas jeszcze kierunek Ziemia. Po okrążeniu Księżyca astronauci misji Artemis 2 wracają na Ziemię. Na Pacyfiku będą wodować w nocy dokładnie o drugiej siedem polskiego czasu. To zdecydowanie najtrudniejszy moment misji, a wie coś o tym drugi Polak w kosmosie, dr Sławosz Szuznański-Wiśniewski. Ja lądowałem i derubitowałem z prędkości około 27-28 tysięcy km na godzinę. To jest duża energia skomasowana w tej kapsule, która waży kilka ton wraz z moją załogą. Astronauci misji Artemis II, ponieważ są przyciągani przez grawitację Ziemi, przez dużo dłuższy czas będą wchodzić w naszą atmosferę z prędkością przekraczającą 40 tysięcy km na godzinę. W związku z tym ta energia jest jeszcze większa. Jest to na pewno bardzo niebezpieczny element lotu. A ja będę trzymał kciuki. Wszyscy będziemy. Przypomnijmy, okrążenie Księżyca było próbą generalną przed załogowym lotem na Księżyc. Według planów NASA człowiek znów postawi stopę na Srebrnym Globie za dwa lata. To były informacje Polskiego Radia 24. Wieczorem i w nocy na południu i południowym zachodzie opady deszczu. Poza tym sucho i pogodnie, ale zimno. Temperatura spadnie do minus 3 stopni. Plus 1 tylko w rejonie Półwyspu Helskiego. Jutro przeważnie pogodnie i cieplej niż dziś od 10 do 14 stopni. Te najwyższe wartości na zachodzie kraju. Klima. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. To za sprawą silnego i chwilami porywistego wiatru. Tak jest w zachodniej połowie kraju, czyli w miejscu, gdzie wkracza do nas front atmosferyczny. Jeśli chodzi o energię, nie ma ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Klimat. 7 minut po godzinie 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Trwa zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, i to będzie jeden z głównych tematów strefy wpływów. Wyjątkowej strefy wpływów, ponieważ specjalnym gościem jest Jakub Szuppe, który udział w podcaście wylicytował na tegorocznej aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podcast Polskiego Radia. Strefa wpływów. Dzień dobry. Piątek, 10 dzień kwietnia 2026 roku, jesteśmy już po świętach i po wyjątkowo burzliwym tygodniu. Słowo wobec, skrót od wobecności, jak chcieliby niektórzy, stało się słowem tygodnia i między innymi o tym będziemy rozmawiać, a witają się z Państwem jak zawsze. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, w obecności. Ja jestem w obecności państwa. Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry yy, w obecności pań, wobec państwa. Wobec, wobec pań. państwa. Iroch Kowalski, ja wobec państwa także mówię bardzo dzień dobry. I wobec naszego wyjątkowego gościa, bo jest z nami pan Jakub Szuppe, po raz drugi. Dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry, miło mi znowu państwa gościć. Tam nam jest miło, a jeszcze bardziej miło jest wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która dzięki pańskiej pomocy dostała dodatkowe środki i dlatego też pańska obecność w strefie w wpływów po raz drugi. Co pana skłoniło, żeby drugi raz wylicytować spotkanie z nami? E, wydaje mi się, że ostrzegałem państwa, że, że będę to robił. E, <słuch> poza tym e, te same argumenty, co, co w zeszłym roku. E, regularnie słucham e, i lubię wspierać Wielką tej Świątecznej Pomocy, nie potrzeba nic więcej. Ale w ogóle się pan nie zmienił, a my się zmieniliśmy? Nie, nie zadawaj takich pytań. Inaczej, Tylko nie, na lepsze. To, to jest droga do nikąd. Tylko na lepsze. wypiękniałaś, Renato? No to wiadomo. No. To oczywiste. To są jakieś seksistowskie komentarze. Takie seksistowskie. Wypiękniałaś. A co miałem powiedzieć? Dobrze, zbrzydłaś. <laughs> Proszę. No i taką właśnie to. Taką to jesteśmy rodzinką. <laughs> taką to właśnie generacyjną sprzeczką rozpoczynamy tę strefę wpływów. Zapowiada się dobrze. Cieszymy się, że są państwo z nami. No Dobrze, panie Jakubie, rok się nie widzieliśmy, to najpierw zapytam, jak dzieciaki? Bardzo dobrze, no nie cały rok, bo to chyba na jesieni się spotkaliśmy. A tak, bo mieliśmy przesunięcie e, rzeczywiście. Tak, e, ba, dzieciaki bardzo dobrze. Bliźniaki. Bliźniaki. Dwóch synów. Dwóch synów. I e, e, Franciszek i Mikołaj. Okej. Okay. Zadowoleni z życia. <laughs> A my troszkę zmęczeni, rodzice, jak to, jak to zwykle bywa. Bo to przy dwojgu, przy dwójce. To, jak to przy bliźniakach? Przy dwóch. Przy dwóch, tak, dziękuję no. bardzo za poprawę liczebnika. Ty masz bliźniaki, Jacku. Nie, ja mam... Skąd ty to możesz wiedzieć, ja jak jest to, przy tak, bliźniakach? Ja mam jedynaka i starczy. <coughs> e jak się zastanawiam, jak pan patrzy na ten no, niecały rok, który minął od, od naszego ostatniego, ostatniego spotkania, to myśli pan, że, że sprawy poszły w dobrym kierunku, tak najogólniej rzecz ujmując, czy wręcz przeciwnie? Globalnie. Ja tylko chciałem jedną rzecz. Chciałem pozdrawić e, u, u chłopaków i, i moją żonę oczywiście, ukochaną, i, i całą moją rodzinę. Mam nadzieję, że, że obejrzą. E, Wytniemy to w szorce. Dobrze. E, Ale my też pozdrawiamy ich chłopaków no, i pewnie, pana żonę. tak. tak. Yy, bardzo serdecznie. Bardzo no. dziękuję. Yy, czy poszło w dobrą stronę? <coughs> yy, myślę, że jest stabilnie. Yy, nie, yy, jeżeli chodzi o sytuację na świecie, to na pewno pogorszyła się. Yy, ale to ostatnie tygodnie. I kwestia Iranu, myślę. Yy -y. yy, nieprzewidywalność Stanów Zjednoczonych po wyborze no, do Trumpa. No ale to kontynuacja. Jeżeli chodzi o polskie sprawy. Nie uprościły się rzeczy, tak, ale to już w zeszłym roku wiedzieliśmy, kiedy się spotykaliśmy ostatnio. E, I e, no, komplikują się, jak to, jak to zwykle w Polsce bywa. A prezydentura Karola Nowackiego Pana zaskoczyła? E, na razie żadna decyzja mnie nie zaskoczyła. E, myślę, że, e, myślę, że no, zasadą jest po prostu utrudnianie życia rządowi. Nie widzę żadnego pomysłu na, tego, na tą prezydenturę poza tym. Czyli prezydent nie okazał się prezydentem wszystkich Polaków? Ale nikt tak nie zakładał. Nie sądzę, żeby ktoś tak zakładał. Nie. Tak jak mówię, nie widzę żadnego pomysłu na tą prezydenturę. Cięż, ciężko oceniać, bo jest to prezydentura po prostu na nie. A czy według pana? Pomysły, przepraszam, pomysły miały być, nigdy nie są prezentowane, albo są prezentowane tak, żeby po prostu wiadomo, że nie był uchwalane. Tak? Na przykład bez uzasadnienia, bez oceny skutków. No, jaki to jest sens? A czy według Pana to jest możliwe, żeby jeszcze w Polsce był jakiś prezydent wszystkich Polaków? Taki, który i dla opozycji i ja dla... Tak, jakie trudne pytanie jest strawne? Myślę, że jest to mit, że istnieje taki prezydent w jakimkolwiek kraju. Zawsze, ale jeżeli możemy powiedzieć, czy będzie na przykład prezydent, która większość Polaków uzna za za dobrego prezydenta to myślę, że jak najbardziej. Tylko, że myślę, że musi on zrozumieć, jaka jest rola prezydenta w, naszej, w naszym państwie i przewidziana przez konstytucję i odpowiednio się zachować. Ale myślę, że to będzie dopiero wtedy, jak uregulowane zostaną wszystkie te problemy, które zaistniały na skutek zmian, które wprowadził rząd pis które no niestety praworządnością nie miały wiele wspólnego. Tak musimy odbetonować rzeczy wszyscy muszą się nagle najpierw obrazić na to, że one zostały odbetonowane. Musi minąć pe pe pewien okres czasu i dopiero wtedy wy wydaje mi się, że jest to możliwe. A ja jeszcze poczekamy. Jak pan ocenia rząd? Zawiedziony, zadowolony? <śmiech> Rozczarowany. Y ja nie jestem osobą, która się łatwo rozczarowuje, y bo y y śledzę politykę i wiem, jakie są realia troszkę tak mi się wydaje e, na, obiecy, na na to, co jest obiecywane Zawsze nakładam taki filtr, ok, co jest realne, mhm. co nie jest realne i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli nie zjada pan w ciemno kiełbasy wyborczej? Nie, i też nie oceniam y, rządu przez taki pryzmat, y, ok, nie zrobiliście czegoś, no ale faktycznie nie mogliście zrobić, bo na przykład zostało zawetowane, tak? Mhm. No czy to jest wasza wina, czy nie jest wasza wina, tak? Na pewno y, minusem było to, co robili do wyborów prezydenckich, czyli nie staranie się e, przedstawiania tych ustaw, tak? Nie, nie, nie podrzucania prezydentowi dudzie tych ustaw, żeby on je odrzucił. Wydaje mi się, że to była wada. E, I te podejście do, do, do kampanii prezydenckiej to był minus, ale to bardziej partii, a nie rządu, tak? Sam rząd wydaje mi się, że w ogóle poprawił się, jeżeli chodzi o komunikację między koalicjantami w sensie, no, e, mniej kłótni. Mniej kłótni, tak? E, i już mniej takich dyskusji o samych, y, samej koalicji, więc to jest na, na po, po pozytywnie. Może trochę dojrzeli do tego. Y, wydaje mi się, że przede wszystkim ci mniejsi koalicjanci. Ja mam wrażenie, że y, mimo wszystko koalicja obywatelska rozumiała lepiej troszkę albo rozumie, że te rzeczy powinny być cicho. No ale oni, inne kolicenci są mniejsi i oni muszą być głośni, muszą, muszą być atencję, widoczni. Tak, to tak, to muszą prawda. być widoczni, więc to też wszystko jest zrozumiałe. A tak mnie intryguje, <śmiech> czy czuje pan, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale koledzy tutaj o sferę geopolityczną, światową. To może od tego zacznę, jeśli Jasne. pan pozwoli. To rozmawialiśmy, bo pan pracuje w branży informatycznej, w branży software'owej i tak się zastanawiam w kontekście Bliskiego Wschodu niepokojów, działalności Donalda Trumpa, zachwiania takiej globalnego globalnych niepokojów czy pan to czuje w swojej branży rozmawiając także z klientami z pośrednikami czy w ogóle ze współpracownikami na przykład z zza oceanu? to tak ja nie rozmawiam z klientami bezpośrednio takimi mm -hmm. prawda no to jest dosyć spora korporacja nie pracuje się w taki Współ sposób ze tak? współpracownikami to po jeżeli chodzi o współpracowników to bardziej jest omawiamy po prostu na zasadzie po, po, po prostu dyskusji okay. o polityce i są pewne niepokoje, ale yy, yy, nie widzę takiego, nie widzę takiej sytuacji. Czyli to nie jest tak, że, że w rozmowach z Amerykanami, tych prywatnych, oczywiście niesłużbowych, Donald Trump, wojna w Iranie, to jest wszystko na pierwszym miejscu? Nie, zdecydowanie. W ogóle pracy yy, nie jest, praca nie jest polityczna, że tak mhm. powiem. Tak? Nie, nie, to nie jest rzecz do dyskusji, tak? Okay. Pracy yy, takiej nie wiem no szczególnie już z osobami z innych krajów tak <śmiech> bardziej już jeżeli ktoś ma lepsze przyjacielskie stosunki z kolegą z pracy tak no to wtedy można sobie podyskutować tak ale yy, yy, no, yy, trzeba przyznać korporacje stawiają na to aby nie robić takich rzeczy bo to tylko psuje mhm, atmosfera jest. prawda I, i większość osób to rozumie. To, to drugie moje pytanie w takim razie już o wątek krajowy czuje pan trwającą kampanię wyborczą. I może do wyborów ponad rok? Tak, tak, tak, tak ciągłą. Ciągłą, naprawdę? Tak. Znaczy, y, przede wszystkim wydaje mi się, że od prezydenta Rzeczpospolitej. Takie mam wrażenie. Ale on, jemu dopiero, on dopiero skończył kampanię. Ale on y, kampanię Prawa i Sprawiedliwości prowadzi, tak? Chociaż. Tak pan to czuje. Y, znaczy Inaczej powiem. Y, inne ośrodki związane z Prawem i Sprawiedliwością zdecydowanie przycichły od kiedy y, y, Karol Nawrocki został wybrany prezydentem. W takim sensie, że no, on jednak tutaj nadaje ton w dużej, y, dużej ilości sytuacji, tak? dużej ilości Sytuacji, więc to y, dlatego tak się może tak wyglądać. Tak? że, że Przemysław Czarnek jako kandydat na kandydata na premiera? To jest dobry temat? Już jest spalony temat. temat. Spalony. jest spalony? Ja nie widzę, żeby to... Ja, ja widzę, że temat zgasł. A myśli pan, że y, Karol Nawrocki już zdążył urosnąć do roli y, Ale poczekaj, Jacku, nie pan Kuba prawicy? jeszcze o Przemysławie Czarnku no opowie. No bo ty o Kaloru Nawrockim. Chcę, że ja bym chciał jeszcze usłyszeć. No Moja tak. ocena jest taka, że on będzie zbierał, y, on jest po to, żeby zbierać y, strzały, tak? On zostanie wymieniony w odpowiednim czasie na kogoś, kto będzie y, nie Przemysławem Czarnkiem y, jako, jako alternatywa, tak? tak mi się wydaje w ostatniej chwili albo no, w odpowiednim momencie. Tak mhm. wydaje mi się, że on będzie teraz do napędzania prawej strony i, i będzie robił zasięgi tam. A jak już się zderzak obije, a jak to, się zderzak się obiję, to się go wymieni. Tak. A nie wyobraża pan, a czy, czy wyobraża pan sobie, że y, Przemysław Czarnek mógłby jednak być premierem? Czy to, że tak powiem, jest w, w pańskiej imaginacji gdzieś tam? Jest, ale dopóki Jarosław Kaczyński rządzi prawem i sprawiedliwością, to wydaje mi się, że Czarnek może być za dużą postacią, żeby pozwolić mu być premierem. Myśli pan, że to będzie zajadła ostra kampania wyborcza? Czy to będzie taka kampania wyborcza nieco przypominającą tę prezydencję? Prezydencką, to znaczy wszyscy nieco zachowawczo, każdy będzie bał się powiedzieć coś ostrzej, żeby nie stracić swojego twardego elektoratu. Ciężko mi powiedzieć. Okay. Szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć, bo ze względu na obecne, jeżeli popatrzę się na sondaże, tak? to obecna koalicja ma problem, bo brakuje trzeciego koalicjanta, tak? Lewica, jeżeli się zjednoczy, to może liczyć nawet, myślę, że może nawet na 10-12%, jeżeli się zjednoczą, jeżeli pójdą po rozum do głowy i się zjednoczą, to wtedy tak. I może nawet, jeżeli koalicja obywatelska zostawi, yy, yy, yy, znaczy zostanie przy obecnych wynikach, to, to, to, to paradoksalnie może wyjść tak, że będziemy mieli rząd na przykład K.O. Lewica. W tej to dopiero będą lewicowe pomysły, więc... Się Ale pan zakłada, okazji. że PSL zostanie poza y, parlamentem? <śmiech> może być mniejszy albo może nie być potrzebny. Y, jeżeli można zrobić koalicję z dwóch partnerów, bo zrobić z trzech. Y, y, poza tym wydaje mi się, że tutaj pewne były rzeczy blokowane. Z drugiej strony, jeżeli PSL znajdzie sobie kogoś na doczepkę, tak jak wszyscy o tym mówią... Mateusza Morawieckiego? Y, nie wiem, wiem. ale już się pan ciężko, skrzywił na tę myśl. Ciężko im powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. To może się uda, ale jest yy, ciężko powiedzieć właśnie względu na to, że nie ma tego trzeciego koalicjanta, więc ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądała ta, ta yy, ale w tej kalkulacji pominął pan Polskę 2050. Dlaczego? Jest pan zdziwiony panie dyrektorze? bardzo bardzo bardzo. <laughs> dlatego pytam dlaczego? Bo yy, nie wierzy pan? Ostatnio jak oglądają sondaże to z djemu nie byłem w stanie ich zobaczyć. <laughs> yy, a szczerze mówiąc no ja widziałem 1%, 2%, 3%, jak się odbili. No, 3% to już bardzo. To chyba się sondaże. wtedy jak się odbili po tym jak była takie chwilowe odbicie na 3%, teraz ostatnio widziałem znowu jeden może wymyślą się na nowo przed tuż przed. Może dołączą do PSL-u i po prostu PSL pod jakimś szyldem pójdzie z nimi i nabijał sobie te procenty. Na pewno PSL jest jak zwykle niedoszacowany, ale pytanie, czy przebijał 10%, czy dostają, dostaną tyle, co ostatnio? Chyba nie. Yy, zobaczymy. A wyobraża pan sobie koalicję na przykład PSL-u z Konfederacją albo z częścią Konfederacji? Yy, z częścią Konfederacji może z wybranymi może ewentualnie osobami, chociaż średnio to widzę. A jakiej, bo rozmawiamy o, o tym, że powiedział pan, że czuje już tę rozpoczętą kampanię wyborczą. Bardzo mnie intryguje Czego pan jakiej kampanii wyborczej by pan oczekiwał? Jakich tematów poruszonych? Jakich problemów? Jakich rozwiązań? Czy w ogóle jakich postulatów? Z których obszarów? W momentach tutaj dyskutujemy. No dzisiaj będziemy na pewno dyskutować m.in. o Trybunale Konstytucyjnym. Ale ja nie wierzę, żeby to była oś kampanii w 27 roku. Więc pytanie, nawet nie czego się pan spodziewa, ale co by pan chciał usłyszeć od polityków w tej przyszłorocznej kampanii wyborczej? To jest znowu tak, to jest trudno powiedzieć, bo jeżeli jesteś osobą, która interesuje się polityką i tym, co się dzieje, no to chciałbyś usłyszeć jakieś merytoryczne informacje. Mhm. Prawda jest taka, że sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym i praworządności nie da się łatwo sprzedać i wytłumaczyć ludziom. I to jest problem tego tego tego całego seksy temat po prostu To nie chodzi o to że jest seksy on jest ciężki do wytłumaczenia to się ciągnie 10 lat jak osoba która ma teraz 18 19 lat ma zrozumieć co się stało 10 lat temu prawda to jest po pierwsze dużo osób nie śledzi tej polityki i więc odbierają uproszczone komunikaty a jest ciężko niektóre rzeczy wytłumaczyć tak Szczególnie w dobie shortów na YouTubie. Tak? No, jeżeli coś trwa dłużej niż 5 minut, no, ciężko, to, to, to jak to wytłumaczyć? niż 30 tak? sekund często. <coughs> Dokładnie. więc, <coughs> znaczy, Ja mówię, że w ogóle jak coś trwa 5 minut, to właśnie nie zadziała. tak? Musi trwać 30 tak, sekund, sekund jasny, żeby, jasny, żeby, żeby zadziałało. Tak? A to się to ciężko tłumaczyć. Więc myślę, że jeżeli y, wy, wynajdą taki sposób, żeby to sprzedać ten temat, to te blokady, które robi y, pan prezydent, y, mogą być te, tematem, tak? Ale jakich ja bym oczekiwał to ja bym oczekiwał merytorycznych właśnie mhm. na pewno y, pomysłów y, jak zwykle y, gospodarczych ale tu ciężko bo nie idzie źle ale mało osób to może dostrzega więc to może rząd powinien trochę poinformować o tym więcej na pewno będą uderzać się sejfem w Prawo i Sprawiedliwość pokazywać, jakie to inwestycje nie poszły, tak? A Prawo i Sprawiedliwość będzie odbijać piłeczkę i pokazywać, że jak oni dojdą do władzy, to razem z Prezydentem uporządkują wszystko i będzie porządek i e, Polacy nie będą musieli się przejmować, bo będzie porządek. I te po ochrona ochrona zakładają, a ochrona prawda? Zdrowia, czy to w ogóle będzie temat w kampanii i czy to jest w ogóle ważne dla y, ludzi w Pana wieku? Y nie sądzę, że będzie tematem merytorycznym. Myślę, że może być tematem takim jak zwykle Trochę rozwodnionym pałką troszkę prostu. pałką, pokazywaniem, ale nie, nie, nie myślę, że będzie wiodącym tematem. Znowu, w zależności kiedy rząd skończy te rzeczy, które robi, czyli urealnienie. Ja się na tym nie znam i nie byłem w tym temacie, więc nie, nie mogę się wypowiedzieć dokładnie, tak? Wiem, że niektórzy mówią, że, że dobrze, niektórzy mówią, że to jest urealnienie tych, tych, tych wydatków i tych rzeczy no. No, no jeżeli jedno dziecko rodzi się na porodówce w przeciągu roku czy, czy 10 dzieci, no to może tej porodówki faktycznie nie warto. Może lepiej zainwestować to w pogotowie, które szybko dowiedzie do innego szpitala. Nie wiem, ja się nie znam, okay. tak? a może ta porodówka jest tam potrzebna. Tak? Nie mam pojęcia, ale jeżeli rząd te tematy zamknie w odpowiednim, w odpowiednim momencie, no to przygasną, tak? A jeżeli nie, no to, to. A hasło poleksitu, które pojawia się coraz częściej. Premier Tusk ostrzega, że Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle środowiska konfederackie, prawicowe doprowadzą do poleksitu. Wiele osób twierdzi, że ta przyszłoroczna kampania będzie o poleksicie, że to będzie nieco plebiscytarny charakter. Czy chcemy być w Unii, czy już nam się ta Unia znudziła? Czy pan w to wierzy, że ten temat jest w stanie podzielić Polaków? Myślę, że tylko jeżeli będzie istniał jakiś aktualny ruch, który, jak, co, jakaś sytuacja e, związana z Unią Europejską, z Komisją, e, która będzie nośnym tematem w tamtym momencie. Mhm. Jeżeli nie, to będzie to tylko ta sama śpiewka, która zawsze była i która jest realna, jeżeli patrzy się na prezydenta, czy na Konfederację, czy na, na prawe skrzydło PiS, tak? Które, które mentalnie nie wiem, nigdy nie weszło do Unii Europejskiej. Tak i nie rozumieją, że to nie są oni, tylko to jesteśmy my. Ale myślę, że to jest taki powolny marsz. To nie jest nic. To jest powolny marsz w kierunku próby Y, y, zmniejszania y, y, y, poparcia dla y, obecności w Unii Europejskiej. To jest w zasadzie to... erozji, krople droży tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie. Ja bym się chciał pana zapytać, że pan jest informatykiem, a ja już programistą, jestem... Programistą, przepraszam. Programistą, pan. przepraszam. A ja jestem starym człowiekiem i się niewiele na tym znam. Więc chciałem pana zapytać a propos kryptowalut i, i, tak. i, i, i giełdy kryptowalut i tego, co rząd próbuje zrobić tak. i Jakby uregulować. Jakby wytłumaczyć, o co z tym wszystkim <laughs> Uregulować rynek kryptowalut. Według Pana jest to możliwe, żeby y, uregulować rynek kryptowalut, żeby y, kryptowaluty nie służyły na przykład do jakichś ukrytych płatności, nierejestrowanych. Można to zrobić? Jeśli giełda... Y, zonda krypto działa w Estonii, to, to ludzie będą po prostu wejdą do internetu ale, i będą sobie będą na tej giełdzie dokonywali transakcji. Ale czy jest taka potrzeba w ogóle, bo rząd nas przekonuje, że jest potrzeba uregulowania tego, a z kolei Konfederacja mówi, nie, to niech będzie nieregulowane, niech to będzie taki y, dziki zachód finansowy i tam po prostu ludzie, którzy inwestują muszą wiedzieć, że to jest transakcja podwyższonego ryzyka. Z tego co wiem, to my potrzebujemy wdrożyć tę ustawę ze względu na dyrektywę, która weszła w Unii Europejskiej. Mhm. Taki jesteśmy tak. Które nie ma specyficznego uregulowania. Tak? Z więc, drugiej strony wie pan, bo to pierwsza dyrektywa Unii, na której nie wdrożymy. No, więc, no tak, ale więc obowiązuje pewnie, ale dyrektywa bezpośrednio pewnie obowiązuje. Tak. Tak? Pytanie jest takie, znaczy to jest tak, czy technicznie można kogoś, można ograniczyć te możliwości operacji finansowych na kryptowalutach? Nie czy można nadzorować firmy, które zajmują się kryptowalutami, takie jak giełdy. Tak i pociągać do odpowiedzialności osoby, czy te, te firmy regulować. Wydaje mi się, że tak i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej potrzebne. Sam fakt, że technicznie tak jakby nadal można coś zrobić, nie oznacza, że nie powinno się tego regulować lub wprowadzać kar, ograniczeń i tak za, za jakieś nie, nie, rzeczy, które obiektywnie możemy uznać za nie wiem, nielegalne, tak? no, e, e, I i tyle w temacie wydaje mi się. Ale bo teraz premier mówi, że nieuregulowanie sprawy y, kryptowalut no, to jest niebezpieczeństwo dla kraju. Według pana to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo. Bo ja myślę, że to jest niebezpieczeństwo dla tych ludzi, którzy, y, y, że tak powiem, inwestują y, w kryptowaluty. I, I tutaj można oczekiwać jakiś ryzyk. A tak to ja nie widzę tutaj niebezpieczeństwa dla państwa. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie widzę w tym, to y, potencjalne y, łapówki lub i przekazywanie środków w sposób nielegalny na kampanię lub działania partii. Y, znaczy to jest poważna sprawa. Tak, ale, ale tak to są, nie są to takie zagrożenia stricte dla państwa. No oczywiście znowu można mówić o, nie wiem, szpiegach czy No ale osobach. finansowanie terroryzmu też często e, tak, się odbywa. oczywiście, tak? ale sam nieobecność giełdy nie, czy regulowanie konkretnych giełd, giełd nie, technicznie nie uniemożliwi. Mhm. Prawda, no Zawsze ktoś może mieć jakiś portfel w Stanach Zjednoczonych, tak? to, to, to, to, to nie jest nie do zrobienia, tak? jak, nie, jak nie to, to co innego. Tak? No, kryptowaluty na pewno są, są dobrym instrumentem do tego, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zagrożenie, to tylko, tylko tam. Tak? Widzę takie poważne. Wydaje mi się, że to jest większe zagrożenie dla ludzi po prostu. Czemu nie regulujemy tego? Ludzie się nabierają, tak? Ludzie inwestują w różne rzeczy, tak? Można powiedzieć, że ludzie też na giełdzie inwestują i się nabierają, tracą, tak? Ale no jest regulowana... Ale tam są jednak mechanizmy tak, zabezpieczeń. są mechanizmy zabezpieczeń, tak? A jeżeli nie ma tego prawa, to jak później można dochodzić swoich racji, tak? No, nie można, tak? Panie Jakubie, to na koniec naszego spotkania przed panem zadanie uprzedziliśmy. To teraz... Piłka jest po Pańskiej stronie. Pan musi powiedzieć, co dla Pana w minionym tygodniu było ważne, a co było nieważne. Dobrze, to zacznę od ważnego. Myślę, Proszę. że y, ślubowanie y, sędziów y, Trybunału Konstytucyjnego to jest ważne. Dlaczego? Myślę, że to jest coś, y, y, czego, co powinno być zrobione w 15 roku, kiedy był ten problem z tymi trzema sędziami w sensie nie chodzi mi o to o, o tą konkretną sytuację tak czy, czy to w Sejmie czy tamto czy, czy ten ale prawo nie może ustępować przed siłą w sensie nie, możemy, nie może być tak że ktoś sobie uzerpuje coś i państwo jest bezradne bo to jest narazę się na śmieszność po prostu dla mnie to sytuacja w 2015 roku i, i błędy popełnione przez profesora żeplińskiego zaczęły wszystko tak mi się wydaje i, i tak jakby można było pójść trochę, no, mieć więcej siły, pokazać więcej siły, że, że to prawo, jakaś siła stoi za tym prawem. I e, wydaje mi się, że to jest ważne ze względu na sam cel. Ja nie mówię, ja nie oceniam, czy to jest pozytywne, czy mhm. nie oceniam, czy jest ważne, tak? Cel jest taki, żeby mianować sędziów Trybunału i przed końcem E, m, albo nawet po e, m, tego, e, no, końcem tego Sejmu, mhm. e, mieć większość, e, znaczy mieć żeby w Trybunale byli sędziowie, którzy mogą w sposób niezależny oceniać ustawy i tym sposobem wycofać ustawy uchwalone w przeciągu 8 lat rządów PiS. To jest jedyne, to jest jedyne rozwiązanie, które obecnie ma władza, bo zawaliła wybory prezydenckie. Kochani, co no. mamy? możemy się rozejść, co mamy teraz, no a pańskie nieważne? Nieważne? No... Powiem szczerze, że co do tego nie jestem za bardzo przygotowany. Zgłaszam nieprzygotowanie. Dobrze. Mogę no. powiedzieć tylko tak, że lustrzane odbicie tego y, komentarze Pałacu Prezydenckiego dla mnie wydaje się nieważne. Okay. Pałac to, to Prezydencki coś, co ja jako, w umieścił jako osoba, jak, jako instytucja oceniająca coś prawnie. Nie ma, nie, no, znaczy y, opinia pana y, y, rzecznika chyba, tak? Y, nie, nie, nie. Przepraszam Pana Zbigniewa Przepraszam pana Zbigniewa Wogulskiego. Y, tak, jego opinia y, no to jest y, interesująca rzecz do posłuchania. Y, y, myślę, że teraz ruch jest po stronie o, y, sędziów, żeby poszli do sądu i żeby sąd rozstrzygł w sposób ostateczny, bo sąd ma jakieś... Y, Y, y, y, no sąd ma możliwość no orzekania. Nie, tak, tak, ma na, to jest realne orzeczenie, mm. tak, a nie opinia. Tak? Ale ono Ale... będzie dopiero za lat kilka. No właśnie, Może tak być? No bo tam jest jest to, tak działa tak wymiar sprawiedliwości w Polsce. Ale zgodnie z tym, co mówi pan prezydent, to następnych sędziów, którzy będą chyba w grudniu i w styczniu, to mianuje bez problemu, ponieważ zostaną powołani w ciągu 30 dni, więc już będzie czterech, tak? Już no, <śmiech> nawet pięciu, bo tam pięciu. na początku a, roku okay, t, y, tak. się trzy wakaty będą. Panie Jakubie, bardzo panu jeszcze raz najmocniej dziękujemy. Ja mogę jeszcze jedno ważne powiedzieć, ja? Ale bym przy panu, ty za chwilę będziesz. Ale będzie. przy panu Jakubie, mogę jedno ważne? Proszę, proszę. Bo Jacek. ja mam jedno bardzo ważne, ponieważ Radiowa Jedynka obchodzi 100 lat. I za tydzień 18 kwietnia o godzinie 17 został nadany pierwszy sygnał w, 2000, w 1926 roku, więc za tydzień o godzinie 17 będzie koncert w studiu Polskiego Radia i chciałem Pana z rodziną i Państwa Ciebie Renato i Ciebie Rochu dziękujemy. zaprosić na e, koncert jubileuszowy e, jedynki Polskiego Radia z okazji stulecia. Bardzo dziękuję. Bardzo, to jest bardzo ważne dla mnie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pan przyniósł nam pączki i przyniósł pan myślę też dużo szczęścia dzieciakom, którym pomaga Wielka Orkiestra Świąteczna Pomocy, Świątecznej Pomocy. Gdzie schowałaś ten prezent dla pana Jakuba? Ech, Ach, jeden prezent prezent już pan... jest włączony. Prezydent pan Jakub dostał, to natomiast już... nie to już, to już jest pańskie, tak, natomiast są kolejne prezenty. Czy Pana też kolejne prezenty? od Polskiego Radia przekażesz Proszę Panu bardzo, Jakubowi, bardzo, bo nie ja możemy tu wstawać. Tak? Ale uwaga tutaj i to chciałem pokazać. Jest. Tu jest przedpremierowa, przedpremierowa prezentacja torby. Andrzej rysuje najlepszy rys. Chyba tylko dwie są na razie w Polskim Radiu takie torby. To jest nasza kampania, która właśnie wystartuje 18 kwietnia. Od czego zaczynamy? Od wrzucenia jedynki. Ale a później jest trójka, oczywiście. A gdzie jest parę? No musi być trójka, no nie da się. Trójkę, jak już Proszę się rozpędzimy. Pani Jakubie, tak, bardzo serdecznie bardzo. dziękujemy. I Dzięki to co, widzimy się serdecznie. za rok, Dzięki. tak? E, no jeżeli tylko będzie licytacja. No, oczywiście, że będzie to już to dla już pana że no To już ja Musi formułę. zmienić. Bardzo Proszę, panu dziękujemy bardzo i pozdrowienia serdecznie. dla żony i dla dzieciaków. I dziękujemy za pańskie opinie tutaj. Były bardzo ważne. Dzięki Bardzo dziękuję. A teraz to, co państwo i my lubimy najbardziej, czyli nasz segment, to z kolei ulubione na ty ważne i nieważne. Nasze ważne nieco podkradł nam pan Jakub, bo my wszyscy się zgadzamy, że zaprzysiężenie sędziów Trybunału było najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia. Kto rozpocznie dyskusję? Mogę ja zacząć? Dawaj. Wbiję od razu kij w mrowisko, bo ja uważam. Zresztą to, to, co mówiłem tydzień temu, że jednak... Ślubowanie sędziów w jakiś sposób, nawet jeśli on się wyda krotochwilny, powinno się odbyć w obecności prezydenta, bo to jest w tej chwili główny zarzut kancelarii prezydenta oraz szefa Trybunału Konstytucyjnego, że wobec to znaczy w obecności. I będą w tej chwili wszelkich sposobów szukali politycy prawicy, żeby osłabić to co się stało w Sejmie. Przypomnijmy w Sejmie w obecności marszałka Sejmu i pani marszałek Senatu. Odbyło się ślubowanie sześciu. Sędziów, bo, sześciorga sędziów, bo wszyscy sześcioro sędziowie, łącznie z tymi dwoma zaprzysiężonymi już przez prezydenta, powtórzyli, znaczy złożyli swoje ślubowanie w Sejmie i zostało to potwierdzone przez notariusza. A te notarialne kopie złożonego ślubowania zostały przesłane do kancelarii prezydenta. Prezydent był zaproszony na to ślubowanie, ale oczywiście nie przyjechał i moim zdaniem błędem było to, że nie został zaproszony pan szef prezes Trybunału Konstytucyjnego pan Święczkowski. Już nie, nie dlatego, że to jest jakiś błąd polityczny, tylko po prostu jest nieładne. Skoro zaproszono byłych, byłych szefów Trybunału, no to powinien być obecny też zaproszony, bez względu na to, co się o nim myśli, co myślimy o nim jako o polityku, byłym polityku PiSu, o, o, prokuratorze, o, o prokuratorze krajowym, który ma zarzuty za to, jak pełnił swoje funkcje. Moim zdaniem to, było, to był błąd. Ale to... I, dobrze, to Renato teraz... Ale to było, to, to było ważne wydarzenie, ale y, przez obarczone tymi błędami y, no, y, będzie, że tak powiem, jest więcej powodów do tego, żeby umniejszać jego wagi, niż ono rzeczywiście miało miejsce. Dla mnie ta sprawa ma dwie płaszczyzny. Jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna prawna, a druga polityczna. Na gruncie prawnym y, to tutaj wszystkie autorytety y, prawnicze. Właściwie jedynym, który mówi, że to ślubowanie miało wadę prawną jest profesor Ryszard Piotrowski, ale wszyscy pozostali, czyli profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Tsułe, Jerzy Stępień, Ewa Łętowska, czy Mirosław Wyżykowski, też byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, mówią w oparciu o konstytucję, że nie nie ma tutaj żadnego sposobu, żeby podważać to ślubowanie. Oczywiście ja też się zgadzam z, z tym, że to było najważniejsze wydarzenie tego tygodnia w polskiej polityce i dla mnie ono było ważne przede wszystkim dlatego, że przez ostatnie dwa i pół roku rządów koalicji, 15 października. Na tym polu praworz przywracania praworządności yy, elektorat yy, koalicji miał takie poczucie, że yy, no, nie ma fajerwerków, nie ma wielkiej skuteczności, instytucje nie są naprawiane. A tutaj jest taki masywny krok, który jest krokiem w stronę pokazania, że państwo nie jest bezradne. W sytuacji, kiedy prezydent... Sypie piach w tryby, tak to było tak, że nie wkłada ki w szprychy, ale sypie piach w tryby, to mówił Sławomir Cenckiewicz, więc prezydent na odcinku Trybunału Konstytucyjnego postanowił, że y, będzie sypał piach w tryby, y, wybierze sobie dwójkę y, sędziów, których zaprzysięgnie, czwórki nie zaprzysięgnie. Ja uważam, że to jest karkołomne z punktu widzenia logiki i prawa, ponieważ przysięgając czy przyjmując ślubowanie od dwójki, jednocześnie przyznał, że ci sędziowie zostali wybrani w sposób legalny. Tak. A, skoro, a skoro zostały. została ta dwójka wybrana w sposób legalny, a czwórka była wybrana tak samo jak ta dwójka, to ta czwórka też jest w sposób legalny. A skoro tak, no to nie ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć od nich ślubowania. Yy, profesor Safian yy, mówił w moim programie, że w ogóle yy, prezydent, nie jest tutaj stroną tego całego postępowania, bo to Sejm wybiera zgodnie z konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i od tego momentu, kiedy oni są wybrani, po prostu oni podlegają już tylko i wyłącznie konstytucji. To ślubowanie to jest taka czysto, yy, taka, no powiedziałabym yy, takie taki ceremonia. Ceremonia. ceremonialny. Taki Nie ceremonia, tak, potwierdzenie I tej ten ceremoniał można było przeprowadzać w, wobec prezydenta, w obecności prezydenta, ale prawnicy mówią, że można też przeprowadzić, cytuję. Zwracamy się do prezydenta. Takie, taka była formuła tego ślubowania bez obecności prezydenta i przedstawić dokument prezydentowi podpisany, ślubowanie podpisane, bo przecież jak ci sędziowie ślubują u prezydenta, to oni po odczytaniu roty ślubowania idą ją podpisać. Mhm. Więc y, wydaje mi się, że tutaj y, będzie y, trudno y, podważyć to. Oczywiście, słuchajcie, no nie bądźmy dziećmi. To było jasne, że prezydent, który jest nominatem PiSu, będzie robił wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny, jak przypomniała ostatnio pani profesor Łętowska, który w systemie państwa ma, jak mówił Jarosław Kaczyński przed laty, pozycję ryglową, pozostał w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Bo Trybunał Konstytucyjny to jest ten, ta instytucja, która jeśli PiS wróci do władzy, to może po prostu jego ustawy uchylać. I ja uważam osobiście, że nawet jeśli pan Święczkowski dzisiaj będzie wysyłał tę czwórkę do biblioteki, rozmawiałam z sędziami, którzy właśnie z, z, z jednym z tej czwórki i on mi powiedział, że oni będą przychodzić do Trybunału i domagać się przydzielenia im obowiązków, to przecież do końca tego roku będą trzy kolejne wakaty się zwalniały i będzie w sumie już 8 y, nie 6 3 9 9 na 15 osób w trybunale będzie z znadania y, obecnej większości parlamentarnej i ja przewiduję że wtedy nawet jeśli teraz ci nie, y, ludzie nie zostaną dopuszczeni to wtedy to się zmieni i będzie jakaś rewolta w Trybunale, będzie uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu i on przestanie być prezesem i zostaną mu postawione zarzuty w związku z Pegazusem. Słyszałam z mojego źródła w Ministerstwie Sprawiedliwości, że wśród tych pisowskich nominatów też już są jakieś wyłomy, że oni nie chcą po prostu tak. dawać twarzy do tego, co robi Święczkowski i ekipa Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem. I uważam, że dla elektoratu tej koalicji rządzącej dzisiaj to jest ważny gest, bo wreszcie okazało się, że państwo nie podkuliło ogonka pod siebie, tak jak w 15 roku, kiedy y, y, y, y, ówczesny prezes Trybunału Andrzej Rzepliński przekonywał y, tę niezaprzysiężoną trójkę. Poczekajcie, poczekajcie, jak się będą zwalniały kolejne wakaty, to wy mm -hmm. wtedy wejdziecie. Ostatecznie okazało się, że nie weszli i y, profesor Jakubecki, który był gościem y, u Konrada Piaseckiego, w TVN24, powiedział, że z dzisiejszej perspektywy uważa, że to był błąd. Natomiast to, to moje nieważne, to jest z kolei ten wniosek zapowiadany przez pana Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, o tym, że będzie będzie wniosek kancelarii prezydenta o zbadanie sporu kompetencyjnego między prezydentem, a marszałkiem sejmu czy parlamentem w sprawie tego ślubowania i wyboru sędziu, wy, wy, wyboru sędziów. No większej bzdury nie słyszałam, ponieważ to. To wzór trzeba było to. Nie, ale wiesz, ja uważam, że to jest nieważne, bo to jest jakaś polityczna zapowiedź, y, która po prostu pan. Y, Gdyby nie to, że pan Bogucki jest prawnikiem, no to mógłby sobie takie androny pleść, ale jednak to jest jasne, że prezydent nie jest tutaj stroną, skoro ja, prezydent... szefem kancelarii przede wszystkim to tu osobą. I odpowiada za sprawy prawne tak. w, w kancelarii prezydenta, więc za te wszystkie weta, za, za pisanie różnych uzasadnień i tak dalej, za interpretację prawa. No ale to już tutaj takie fikołki wykonuje. No, ym, i teraz wyobraźcie sobie, że będzie rozpatrywał to Trybunał z panem y, Święczkowskim, który rozpatrując taki spór, no, jest sędzią trochę we własnej sprawie, tak? Ale przede wszystkim chyba nie ma y, sporu kompetencyjnego no nie ma sporu i żadnego. mówił o tym u ciebie y, profesor, Safian. Y, profesor Safian, bo y, to nie jest kompetencja prezydenta y, odebranie tego ślubowania, to jest po prostu y, punkt, czy tak powiem, w programie, ale to nie no. należy do kompetencji prezydenta. Y, y, y, ale przecież tutaj... prezydent to doskonale wie. No, więc dlatego Zbigniew Bogucki, ja... Bogucki też to wie To znaczy, poczekaj, Jacku, to teraz ja Bo tak. od sześciu minut nic nie mówiłem Więc... I nie yy, możesz już wytrzymać Nie mogę już wytrzymać <laughs> Proszę Więc bardzo. chodzi mi o to, że ja, ja mam takie poczucie Patrząc na wydarzenia z tego tygodnia Że Zbigniew Bogucki i Kancelaria Prezydenta Połapała się, że przegieli, mówiąc bardzo kolokwialnie Z nieodbieraniem przysięgi od czworga sędziów To znaczy... Wszystkie, to już Renata mówiła, że wszystkie autorytety prawne, a nawet ktoś, kto jest chyba na antypodach bycia autorytetem prawnym, czyli prezydent Andrzej, Andrzej Duda, Duda, także skrytykował Karola Nawrockiego. Tu, no... A ja mam mam tak... Duda to bym się nie powoływała naprawdę. Tym bardziej, że on sobie stosuje bardzo łatwy wytrych W postaci tego, że on realizował uchwały Sejmu A Zbigniew Bogucki uchwałą Sejmu się sprzeciwia Natomiast to jest inna kwestia, że mam poczucie czasami Że największym wygranym ubiegłorocznych wyborów prezydenckich Jest prezydent Andrzej Duda Bo nagle w porównaniu do, do, do wszystkich działań Karola Nawrockiego To Andrzej Duda wychodzi na prezydenta Light A ja tak. myślę, że Zbigniew Bogucki jest największym wygranym? Oczywiście, że on tak bryluje. Widać go. Codziennie występuje w Parlamencie. On właściwie jest wiceprezydentem. Prasowe. Ale e, ci, e, właśnie Zbigniew Bogucki i jego czterostronnicowe oświadczenie wydane na chwilę przed e, ślubowaniem w Sejmie Sędziów, moim zdaniem pokazuje e, pewną nerwowość. I nie ma też, ja bym w tym się dopatrywał i szukał wyłomu, nie ma też, bym powiedział, pełnej synergii pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Trybunałem Konstytucyjnym. Bo jednak Bogdan Święczkowski uznał legalność wyboru tych sędziów. Tak. Ponoć zwracał się do nich per... Pani, panie tak, sędzio. Tak. E, jedyne z czym... no nie ponoć, bo oni to mówią. Tak, znaczy, tak. Pani sędzia Korwin-Piotrowska powiedziała, że on uznał, że oni są wybrani legalnie. Powiedział. Ale, ale on, zwrócił uwagę, przerzucił piłkę na, tak, stronę, na stronę prezydenta. prezydenta. Tak. Bo powiedział, że on ma związane tak. ręce, ponieważ to prezydent tutaj wykazuje się bezczynnością w postępowaniu. I on, postępowaniu. I on to teraz jest piłka po stronie prezydenta. A Zbigniew Bogucki przerzuca piłkę na stronę trybunału i mówi rozwiążcie spór kompetencyjny. Dlatego mówię, że Rący kancelaria kartofol. prezydenta się zakiwała w tej sprawie. To znaczy, wydawało jej się, że przetestuje, gdzie jest granica, no i okazało się, że przekroczyli te granice. I teraz szukają, ponieważ ten, ta cały, ten cały mechanizm, nie przyjmujemy ślubowania od czworga sędziów, on, on nie ma logicznego uzasadnienia takiego na przyszłość. To znaczy, z każdym kolejnym dniem my się oddalamy od daty powołania tych sędziów. To znaczy, tych wakatów, te wakaty będzie coraz trudniej uzupełnić, a nie coraz łatwiej. Ale ona już została uzupełniona. Ja wiem, ale w, kon, w koncepcji prezydenta, tak? To znaczy, co, i, i jak teraz, miało, co miałoby się wydarzyć, żeby te cztery wakaty sprzed jego prezydentury uzupełnić? Nie, ale prezydent... Znaczy, znaczy nie albo, będzie żadnego uzupełniania. No ale to... co by się musiało wydać, że prezydent takim że razie przyjął ślubowanie? Prezydent może powiedzieć po prostu, że już skończył analizować. bo Przecież mówił Bogucki, że prezydent nigdy nie powiedział, że on nie przyjmie tego tak, ślubowania. No się tylko, pokręt, to jest taka analizuje i z, z, no skoro tak, już tylko, poćwiczył, podniósł tyle tych ciężarów i może przeanalizować no Tylko, że z, ze Zbigniewa Boguckiego wyszedł taki cwaniaczek z, z targowiska. No. Przecież doskonale wie, że chcieli wziąć... Tych, y, y, tych sędziów ad z grekas to. No. Po prostu nie chcieli od nich odbierać ślubowania nigdy. Chcieli zrobić to samo co Andrzej Duda. A kiedy sędziowie to no, tym razem właśnie pokazali, że tak nie będzie jak było 10 lat temu, że trzeba zresztą to profesor Markiewicz dzisiaj mówił, że to pewna była klamra do wydarzeń sprzed 10 lat, to wtedy dopiero Zbigniew Bogucki zaczął grozić, straszyć, że zrzekają się w ten sposób y, stanowiska sędziego. Y, y, było też i była też mowa w... Nie, on już wcześniej groził. Już wcześniej groził. Ślubowaniem groził, Ale... że się zrzekną. Ale teraz już tego nie mówi. W dniu ślubowania powiedział... Nie, już po ślubowaniu że w Telewizji Republika powiedział Aha. w ostatnich dwóch minutach to takie coś, takie coś to? powiedział, że to może być uznane za delikt, że ci sędziowie... Delikt to popełnił prezydent. Że ci sędziowie... Pozwól, że skończę, bo zgubię myśl. Że, że ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie przed organem, który jest do tego nieuprawniony, popełniają delikt i mogą się okazać, sędziami niegodnymi e, pełnienia swoich obowiązków. No, w związku z tym, e, tak jakby nie będą mogli być zaprzysiężeni. E, a no jeszcze przepraszam, tylko ci wejdę w zdanie, bo Zbigniew Bogucki wczoraj pokrzykiwał, że a, mogli poczekać ci sędziowie. Gdyby poczekali, to by było ślubowanie. A teraz przez to, że złożyli ślubowanie w Sejmie, to nie będzie żadnego ale ślubowania. Później powiedział no, ale, ale później powiedział, że nie ma żadnego określenia terminu, kiedy mają złożyć ma. to e, ślubowanie. Niezwłocznie. Co to znaczy niezwłocznie? zwłocznie, ile trwa niezwłocznie. Y, taką pokrętną y, argumentację stosuje pan Bogucki y, i niestety i tury na to, ja się z tobą nie zgodzę, jeśli chodzi o bezsilność państwa, bo państwo okaże się, moim zdaniem okaże się bezsilne. Kto zmusi Święczkowskiego, żeby tych sędziów dopuścić do orzekania? nikt go nie zmusi, a on kadencję kończy, jeśli się nie mylę, w 2030 roku. I, i tyle. Wiesz, ale to jest tak, że w pewnym momencie y, może tam dojść do przesilenia w tym Trybunale. Bo jeśli, jeśli dojść... rzeczywiście prawdą są informacje, które płyną z Ministerstwa Sprawiedliwości, że część sędziów nominatów pisowskich już się y, y, zastanawia i szuka możliwości zmiany frontu, Mamy na razie szóstkę sędziów, za chwilę będzie ich dziewiątka. No do końca roku zostało kilka miesięcy. Więc może wtedy taka masa krytyczna się utworzyć w tym Trybunale, że się po prostu przeciwstawią Ale... i powiedzą, że na przykład zwołają zgromadzenie ogólne, i podejmą uchwałę, na której na, i stwierdzą, że oni po prostu chcą dopuszczenia ich do pracy. No tam tak, będzie, ale tam ogólne, będzie presja. Nie, nie ale zgromadzenie to... ogólne zwołuje prezes. Tak, ale e, nie ma pewności. Z tej szóstki, o której powiedziałaś, że to zaraz Wszyscy będzie trzech, następnie Będzie dziewiątka? Nie. Tak. Bo z tej szóstki czworo jest niedopuszczonych do orzekania. Do i... orzekania, ale do udziału są prawnicy, którzy uważają, że ale... brak dopuszczenia do orzekania nie oznacza tego, że ci sędziowie nie mogą brać udziału w zgromadzeniu ogólnym Trybunału. Słuchajcie, a czy Święczkowski yy, przypadkiem nie bywał u prezydenta w, w ostatnich miesiącach? No, to raz na pewno no. był. No więc właśnie, co najmniej raz był. Ja myślę, że tam jest nić porozumienia. To, że się przerzucają ja myślę, gorącym... że nie właśnie. To, że nie, się przerzucają ale, ale jest... gorącym kartoflem, to jedno, ale myślę, że jednym, że tak powiem, dorozumianym przez oba te ośrodki, czyli pałac prezydencki i trybunał konstytucyjny. Faktem jest to, że nie należy dopuszczać tych sędziów do orzekania. Ale się boi. I to było widać na tej konferencji prasowej. Gdyby Święczkowski był jak za swoich najlepszych lat pod Zbigniewem, Ziobro taki jaki był, to znaczy jak się na niego mówiło: Godzilla. Godzilla. Godzilla. Godzilla. Godzilla. Godzilla. <głos> Godzilla. Godzilla. Tak jak Wladimir. Wladimir, Godzilla. <głos> Więc gdyby był taki jak był za swoich najlepszych lat, to by miał przepraszam gdzieś w nosie serdecznie, co, co uważają prawnicy, a on mam poczucie, ale może to jest tylko moja interpretacja, był nad wyraz ostrożny wczoraj podczas tej konferencji tak. prasowej, tak, żeby absolutnie nie można było mu poczynić zarzutu, albo dopisać do listy zarzutów, że on na przykład blokuje legalnie powołanych sędziów. Słuchajcie, on robił ale wczoraj ja... wszystko, żeby mm -hmm. powiedzieć, to nie ja, tak, to Nawrocki. Ale tak. posłuchajcie, yy, przecież Święczkowski co by o nim y, nie mówić, to jest sprawny prawnik. Y, I on razem z tymi sędziami, którzy już się oglądają na koalicję rządzącą, gdy dostali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z PiSu zaskarżający ustawę o statusie sędziów mm -hmm. w Trybunału Konstytucyjnego, na mocy której oni sami zostali powołani, to przecież Święczkowski bezterminowo odroczył rozpatrzenie tego, bo gdyby oni zrobili to, czego od nich oczekiwało Prawo i Sprawiedliwość, czyli powiedzieli z mocą wsteczną dzień, na dzień przed że ta ustawa jest nieważna, żeby unieważnić tych szóstkę sędziów, to oni też podważyliby własny Byliby wybór. Jak który głosuje no za przyspieszeniem Wigilii. Więc Święczkowski teraz widzi, że dla niego robienie wszystkiego, czy, czy kwitowanie wszystkiego, co mu PiS podsuwa, jest bardzo ryzykowne, bo zaraz się może okazać, że on nie dość, że nie będzie miał tej kadencji nie dokończy, nie będzie miał lukratywnego stanu spoczynku kilkudziesięciu mm -hmm. tysięcy takiego uposażenia emerytalnego, to jeszcze będzie miał zarzuty i y, po prostu może odpowiedzieć karnie. I to nie tylko za wykorzystywanie Pegasusa, ale też za to, że nie dopuści tych sędziów do Dlatego orzekania. robi wszystko, żeby uniknąć jeszcze tego, no, okay. tego zarzutu. Poczekam na pismo ja, od prezydenta. Ale ja wcale nie wykluczam, że może przyjść taki moment, że on będzie gotowy dyskutować z Waldemarem ja, Żurkiem. Ja też, ja też, ja, jeśli ci sędziowie będą się wykazywać determinacją w przychodzeniu do Trybunału, w podejmowaniu, jakby w przypominaniu, że oni mają swoje prawa do podejmowania obowiązków służbowych, Grupowych. I na razie ta cała szóstka jest solidarna wobec siebie, więc ta, ta. to też nie będzie tak, że ta dwójka wejdzie nagle do składów z dublerami i będą rząd. No, wiecie, są tak na to sposoby. Nie muszą siedzieć w bibliotece, dwa gabinety są, sześć osób po trzy osoby w gabinecie, tak jak dobrze liczę. Można się <laughs> tym podzielić. Jacku, no tak akurat to kto, kto, kto, ale ty wiesz, że taka walka podjazdowa, partyzancka bardzo często, wręcz bym powiedział, że w podziemiu. Ma sens. Prawda? Ma sens, tylko z drugiej strony ja biorę pod uwagę, że to są bardzo poważni ludzie, yy, niektórzy z profesorskimi tytułami, yy, z godnością sędziego i im nie będzie taka partyzantka za bardzo odpowiadała. Ale, Jacek, oni widzieli, ja na myślę, że piszą. oni liczą. Ja myślę, że oni liczą na szybkie przesilenie, tak, że, że, coś się, że coś się szybko stanie. Yy, nie wiem, czy na przykład niektórzy sędziowie zapowiadają, że będą składali wnioski do sądu pracy. Tak, tak. Więc jeśli na przykład zaczną się sądy powszechne wypowiadać, że to jest niezgodne z prawem postępowanie i jeśli takie będą wyroki, no to wtedy być może przyjdzie jakieś otrzeźwienie na kancelarię prezydenta. Słuchajcie, no wiecie, to ja to nie dotyczy całym całym całym całym się uważam. Uważam. Ja to bezwzględnie nie... wam teraz przerywam. i Stawiam wielokropek w naszej dyskusji, ponieważ serdecznie żegnamy się z słuchaczami Polskiego Radia 24, życząc im jak najlepszego dzisiejszego miłego wieczoru piątkowego. A nie tylko wieczoru, całego, weekendy, całego weekendu. Całego i tygodnia No nie, w tygodniu to ja już będę w poniedziałek słuchaczom Polskiego Radia 24 z rana życzyć jak najlepszego dnia. A ja w Na będę teraz będę A ja życzę z... i tygodnia i, i to wszystko życzą Państwu. Renata Grochal, Jacek Dziękuję Czarnecki, i Roch Kowalski. W Polskim Radiu 24 słyszymy się za tydzień, ale jak Państwo słyszą, my swoich wątków nie dokończyliśmy, więc przenosimy się teraz, tuptamy, tuptamy, tuptamy do laptopów, tabletów i przenosimy się na YouTube'a i na serwisy podcastowe. Strefa Wpływów. To był podcast Polskiego Radia. A państwo mogą również przenieść się do internetów, jak to niektórzy mówią, na Polskie Radio 24.pl i tam więcej na temat Trybunału Konstytucyjnego na pewno będzie można się dowiedzieć. Popołudnie w Polskim radio 24 powoli dobiega końca, ale to oznacza, że przed nami wieczór i Paweł Wojewódka. Dobry wieczór. Dobry wieczór czego u Ciebie się można spodziewać. No oczywiście Trybunał Konstytucyjny. Będziemy rozpatrywać, jak to się może skończyć z moim gościem. Będziemy również mówić o tej bardzo przykryj rzeczy, która się dzisiaj wydarzyła. Zmarł Jacek Magiera, znany polski trener. Zajmiemy się rzeczy milszych. Ptakami wiosna, ptaki śpiewają. Coraz y -y -y. przyjemniej się. Coraz przyjemniej no, się. No za robi. oknem, spać nie tak. pozwalają. To bardzo dobrze. Słowiki podobno spać nie pozwala ją nieco no też będziemy mówić jak rozmawiać z młodymi dorosłymi to jest bardzo ciekawe jak rozmawiać z młodymi dorosłymi domyślam się, że to cię czeka to dopiero przede mną, aczkolwiek ja to po prostu zrzucam na żonę i to jest zdecydowanie bardzo dobre rozwiązanie. To jeżeli państwo są sowami albo skowronkami, to nie ma znaczenia, Paweł Wojewódka będzie państwu towarzyszył, a ja już za dziś bardzo dziękuję. Réklama. Pani Barbaro, Pani Barbaro! Widziała Pani, że w media expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa? Mm, Panie Pascalu, no jakby to... A widziała Pani?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 alfabet orkiestry W jak wiosna. Usłyszycie dźwięki poranka, pierwsze promienie słońca i muzyczną energię, która rozkwita razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Liliany Krych. Będzie zielono, radośnie i z niespodziankami. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po reklamie